Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pewnie już pozostaje mi tylko życzyć dobranoc, bo chwilę temu minęła pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek na dobry początek dnia, albo dla niektórych na koniec dnia poprzedniego, albo dla jeszcze innych jakikolwiek moment doby, który aktualnie spędzają, to jest... Zbiórka z podwórka Audycja rapowa, audycja bardzo często hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Grażyna Oczkowska, a ja się nazywam Filip Kalinowski i już od dłuższego czasu forsuję taką tezę, że gatunki muzyczne to już jest anachronizm i przedawniło nam się to wraz z XX wiekiem. I właściwie od samego początku zbiórki z podwórka, która niedługo już będzie miała rok i powoli dobija do pięćdziesiątej odsłony. Miałem plan, żeby zapraszać tutaj też ludzi, którzy nie tworzą aktywnie rapu, nie rapują, nie robią bitów. W ogóle myślałem o tym, żeby do studia czasami sprosić kogoś, kto w ogóle zajmuje się jakąś inną formą ekspresji. I dzisiaj po tych 40 iluś odsłonach y, udało się to wreszcie zrobić, ale zanim jeszcze może przedstawię moich gości, to polski jazz zastanów Long Walks down the Ave on my man stomach yelling bitch this punk rock Henny got me feeling dumb up plain clothes yeah they make it sure the fun stop Stop a risk at the bus stop. Undesirables evolved to unlock. To let you know to suck a dick. My game on life, a hall of fame, and bitch, I mastered it. 999, get you a sliver on my lifetime. We watching movies, bumping white lines. Living very well, dressed for the occasion, bitch. I'm Melly Mel. It's going down tonight. I hit your silly cell. I'm at the combination Pizza Hut and Taco Bell. Meet me on Lafayette by clientele cream bean nigga thought he was seeing things moment that i walked in bunch of fly niggas so you know we snuck the hawk in I swing with the talking any beef i ever had i had to stick a fork in put his soul up for grabs like an auction 10 bands 20 bands we already lost them nail in the coffin he say he ready for war let's just pray he ready for what that shit'll cost him cause me i got a couple hood coupons, my doll's waiting just for me to tell them what to chew on, nigga. So hold me, what is you on? And I won't talk about my pockets. That's gonna take too long. <laughs> you niggas is walking liabilities, literally, lying is your only ability. I learn respect, wealth with perfect agility. Wishing that you could mirror me. My nigga Chuck bringing out the killer in me. Gotta pick 'em up so they could never be little See, From the jump, my nigga never been a stranger. Since we clicked up, we've been leaving them in danger. <laughs> yeah. Badass nigga. Fuck they talking about. Like waiting on on the bus man, you be on the bus stop. You'd be on the bus stop for <laughs> about an hour or so man. In, in, and by the time one of your pilots be came by and you done got a ride. But the old people man they be just they sit there all day trying to wait for a bus. If you if you on a bus stop waiting on a bus, you feel that bus never gonna get there. You keep looking down and see if you can just see one iota of the color of that bus and red bus just bus to make round around and come back if you get there just to wait till it makes all around Chuck Strangers i Joey Bedas w utworze Polish Jazz i to dzisiaj chyba nie wiem do końca chociaż ten utwór ma dwa albo trzy lata o jaki jazz chodziło chłopakom ze Stanów, bo nie doszukałem się tutaj polskiego jazzowego sampla, ale myślę, że w tym środowisku amerykańskim, beatmakerskim jest pewną estymą darzona seria polisz Jazzowa. Natomiast jest to pewien sposób wprowadzenia moich dzisiejszych gości, bo tak jak zapowiadałem, nie są to, chociaż zdarza im się czasami, a przynajmniej jednemu z nich, coś zarapować. Ludzie, którzy aktywnie nagrywają rap, moimi gośćmi jest dzisiaj reprezentacja połowa zespołu kosmonauci, Tymon Kosma i Jan Pieniążek. Cześć, dziękuję. Siemanko, cześć. I tak pomyślałem sobie, że może w ogóle zaczniemy tą rozmowę od tego, czy wy jesteście przywiązani do tych nazw gatunkowych. Bo co prawda to nie było przy kosmonautach, ale pamiętam przy USO kiedyś pisałem tekst na okładkę płyty i pamiętam, że jak pytałem o dyrektywy, to była jedna, żeby nie padło tam słowo jazz. No. no myślę, że ogólnie nie uznajemy w większości gatunkowych jakichś podziałów. Ja jestem bardzo cięty, jeśli chodzi o to i jak ktoś próbuje coś poszufladkować w ten sposób, ale równocześnie rozumiem tę potrzebę u niektórych ja ludzi. Ja nie? nigdy nie miałem jakiejś takiej głębszej rozkminy co do siebie, czy mi to jest w ogóle potrzebne, ale muszę przyznać, że czasami znając na przykład pewne albumy, Mega mnie potem ciekawi to, jak są właśnie klasyfikowane. Mm. Że ja na przykład tych klasyfikacji, nie wiem, czy to wynika z braku wiedzy, prawdopodobnie również, ale w ogóle nie czaję najczęściej. albo ja tak samo. No. <głos> albo nawet jak czaję, to jakby ta droga, przez którą przeszło do tej klasyfikacji jest dla mnie jednak mimo wszystko, no nie chcę mówić, że błędna, ale najczęściej jest taka, no, taka ciekawa myślę, że to jest też trudne, gdyby ktoś faktycznie na przykład dla kogoś by to było ważne, że no teraz z nową muzą jest to raczej takie, bym powiedział, odważne żeby coś ultra stricte sklasyfikować no to właśnie mi się wydaje, że te ostatnie Dajmy na to, niech będzie to XXI wiek, że jakbym pracował w dużym sklepie, albo nawet w małym sklepie muzycznym, to ja nie wiem, gdzie bym pakował hmm. większość płyt, których słucham. Że one by pasowały do czterech działek co najmniej no. I, i nawet jak mam płyty na chacie poukładane nie alfabetycznie i nie kolorami, tylko jakąś taką estetyczną myślą, no to one się tak płynnie przenikają, więc wiem, że to hmm. mogę wsadzić tam i, i że chyba ten XX wiek to był taki moment, gdzie łatwiej było przyszpilić, te zrywy hmm. były takie masowe i... Tak, no i też wyciekały głównie te rzeczy, które gdzieś tam już w tym danym środowisku się stały, powiedzmy, czymś. Więc jak już ktoś wychodzi z tego środowiska i ci mówi na pewno, jaka to jest to ogólnie, no to nie miałeś jak trochę nie uwierzyć w to. A teraz jest już tak, że no, wszyscy słuchają każdej muzyki, więc każdego inspiruje wszystko, więc jak możesz potem powiedzieć, że to jest tylko jedna z tych rzeczy ogólnie. W sensie, wiadomo, że mówię głównie o sobie, ale, ale no, ciężkie to jest. No jednocześnie przy takiej właśnie mojej myśli, którą forsuję i w tekstach i w audycjach i mówię, że chyba potrzebujemy jakiejś nowej nomenklatury, bo jednocześnie te nazwy gatunków pozwalają nam gadać i mhm. wiedzieć no, o no czym właśnie, my no. gadamy. I nie wiem, czy to mogłyby być emocje, czy jakieś rzeczy, może Was zapytam o to też e, wolniej zaraz szybcy. wolniej szybciej. <grym> mam. <grym> Ale mój kumpel powiedział coś takiego, mówi ty, ale jeśli nie będzie tego, że ktoś będzie się poczuwał do jakiegoś e, przyporządkowania, do jakiegoś gatunku, to być może pewne dyscypliny wymrą. Mm. Że to, że ktoś jest, robi jazz, robi rap, no to pozwala zachować jakąś pewną zwykle mnie nie do końca interesującą ale ortodoksję jakąś drogę twórczą być może to jest jakiś element tego. Mm. no ciekawe jest to czy nam na przykład ja się tak nie dość często, ale czasami się zastanawiam czy na przykład to się na, na przykład zmieni też za kilkanaście kilkadziesiąt lat czy na przykład będzie taki moment, że ta właśnie ortodoksja będzie na przykład przez chwilę, ale tak powiedzmy będzie mimo wszystko w jakiś sposób artystycznie poszukiwana, mm. żeby właśnie wytworzyć coś, co jest jakby mm, no tak jak trochę mówisz, no w stu czymś konk konkretnie przyporządkowanym do danego mm. gatunku i że tam nie będzie właśnie chodziło o jakby jakiś przekaz artystyczny, który płynie prosto z danej osoby, tylko o to, żeby się wpasować w tę jednak ramę i zrobić to na przykład na jakimś poziomie innym, powiedzmy. No, fajnie by to było zobaczyć jakoś tak, że... Tylko nie wiem, jakby to musiało wyglądać, bo w momencie, w którym próbujesz coś odtworzyć, jakby, żeby się zgadzało z czymś, no to musisz tracić ten element y... siebie trochę, nie? Mam wrażenie, że albo, albo dorastajesz w tych czasach i grałeś to, albo mhm. udajesz trochę teraz, że grasz to, albo chcesz grać nam to, tylko to i tak będzie twoje innego. i, tak, i no. będzie coś innego, no. Tak, no właśnie to jest też ciekawe, że no my jesteśmy... Znaczy, nie wiem, trochę mówię za nas dwóch, ale wydaje mi się, że jesteśmy właśnie pozbawieni tego elementu, który którym mówiłeś, że dorastania w tych czasach, że grało się to. No, w sensie i... ja, dla mnie, mnie się to kojarzy głównie z tym światem akademickim, w którym jednak dorastaliśmy, e, szkolnym, akademickim, muzycznym, że, że to jest takie, że trzymasz się jakichś ram wyznaczonych przez kogoś, bo tak kiedyś było grane i oni wtedy byli super, mhm. więc teraz ty, żeby być super, musisz znać ich wszystkich najpierw, i wiedzieć jak oni grają i najlepiej umieć grać tak jak oni hmm. grają i do, dopiero możesz w ogóle zacząć korzystać z tego wszystkiego co jest dla mnie niestety troszkę no... Y, byczym plackiem e, i, i jakby... dlaczego nie promujemy właśnie tego żeby szukać własnego języka tam gdzie chcesz i... i no... Ja znaczy, wiesz, wiadomo dlaczego, ale... Mega doceniam tą postawę, że właśnie ktoś ma na przykład w sobie tyle e, samozaparcia, że czasem nawet jak nie jest do końca w 100% jak zajerany na przykład już jakimś muzykiem, który był kiedyś tam dawniej, to na przykład przechodzi to jego powiedzmy ścieżkę muzyczno techniczną tylko po to, żeby ją sobie wrzucić do swojego powiedzmy słownika, tak, słownika i wachlarzu skili. ale no ja nie wyobrażam sobie na przykład takiej drogi dla wielu ludzi i dla siebie również. No ja pamiętam ten moment, jak wyszła książka Simona retro Retromania i ona dość pasowała do tego momentu w muzyce, kiedy Adele dosyć mocno forsowała muzykę dawną w mainstreamie i Długo korzystałem z tego, że to jest retromania, szczególnie, że ja wychowany w latach 90., gdzie wszystko było do przodu, do przodu, mm. daj mi nowe, ja chcę mm. nowe, nowe gatunki, nowe brzmienia i tak dalej, to się zrzymałem. Pamiętam nawet taki tekst do Gazety Magnetofonowej, napisałem, że jak ma się rozwijać nasza muzyka niezależna, skoro te konie pociągowe tej muzyki w tamtym momencie, to był Wacek Zimpel, Kuba, Stara Rzeka, Kuba... Kuba, niech będzie Kuba, mam dziurę w tym <grymne> momencie i ktoś tam jeszcze, że oni nagrywają taką muzykę, która już była wcześniej, mm -hmm. bo Zimpel sięgał po minimalizm Kuba Ziołek, przepraszam wszystkich i Kuby przede wszystkim Kuba Ziołek, rocka, a jeszcze tam się pojawiał zespół Mazut czyli Michał Turowski i Piotr Starzec, Paweł Starzec którzy industrial robili i to było sięganie po ten dawny język ja miałem długo, także kurde nie, trzeba szukać nowego, ale jednocześnie dzisiaj, jak patrzę z perspektywy czasu na to, no to ogrom tego sięgania po dawny język w nowych czasach to jednak wprowadza tak dużo nowego, mm. czy brzmieniowo, stricte w studyjnych warunkach, czy w sprzęcie, mm -hmm. czy w ogóle w myśleniu. Jak na przykład e, pojawiły się te takie rapowe, nowofalowe rzeczy. Ten Nahewrze, czy o, ostatnio Duke ma taki utwór, że to brzmi trochę jak taki postpunkowy cold wave, mm. ale jest rapem. Jerzy Krzyżyk też takie mm -hmm. rzeczy mm -hmm. robi i że chyba nie ma czegoś takiego, że jeśli ktoś z powodów komercyjnych stricte odtwarza dawną muzykę, żeby ona się sprzedała, mm. bo ludzie lubią i tak dalej. A tak to wydaje mi się, że sięganie nawet po tą formułę Dawną w jakimś tam cudzysłowie, to, to i tak wprowadzają w nowy świat. Pewnie, pewnie, bo jakby zawsze masz jakąś totalnie inną perspektywę od tych ludzi, którzy wtedy tworzyli, nie przez nadmiar, powiedzmy, teraz, technologii też, znaczy nadmiar, po prostu przyrost technologii i dostępność do wszystkiego, no to pewnie, że ty jako osoba, która ma dostęp do wszystkiego, nagle dostaniesz stary jakiś sprzęt, to będziesz miał inny w ogóle, mm. inne podejście do tego nawet, myślałem, że kurde, z tego się wzięło coś, o czym ja w ogóle nie myślałem i teraz mogę samemu coś stworzyć. No ja uwielbiam jakieś tam starsze po prostu rzeczy, znajdywać jakieś gówniane, że tak powiem, e, syntezatorki, coś tam, se pograć na czymś takim, to jest no, ciekawe po prostu i, i zawsze będzie, ale właśnie to, co mówię, że, że komercyjne takie sięganie Yy, po jakieś myki po prostu, po krótkie patenty, że co jest, o to się kojarzy z tym mm. i to się kojarzy z tamtym. No to już jest nieszczere. Nie no. Mm. no dobra, to spróbujmy sobie coś e, przynajmniej e, zdefiniować.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 Wszelkie Kosmonauci i kogut e, może przydatny kogut o tej godzinie, żeby się obudzić utwór otwierający płytę prudna bielizna, która ukazała się w zeszły piątek? Tak jest. Tak. I tutaj introdukcję zrobił hip-hopowy mistyk i człowiek obdarzony wielkim talentem, jeśli chodzi o władanie słowem mówiony sensei Jagba. Pozdrawiamy serdecznie. Wielkie pozdro. Ogromne. I podziękowania. tak? A samo. Jak? Skąd pomysł, żeby sensei otwierał płytę? Bo to sensei w końcu. Sensei w, w naszych jakby życiach zaczął się gdzieś tam pojawiać na przestrzeni chyba ostatnich dwóch lat, że nie wiem, czy to Tymek pierwszy nam go pokazał, ogólnie tak mi się wydaje, że gdzieś tam z powodu korelacji znajomości... Tak, tak. Ja miałem y, okazję, że mój ojciec poznał osobiście senseja. Co brzmi mistycznie i to prawdopodobnie było mistyczne przeżycie i ten Sensej już e, zagościł faktycznie u nas, A, ale e, żeby oddać też hołd naszemu producentowi szefowi, to pomysł, jeżeli dobrze pamiętam, pierwszy chyba wyszedł od Wojtka Perczyńskiego. Tak, żeby, jeśli chodzi o intro do płyty, żeby Sensei się dograł, to, to Wojtek Perczyński pierwszy zaproponował. Przez to, że właśnie oglądaliśmy non-stop Instagrama Sensei Jackby, będąc też w studiu i ogólnie wysyłaliśmy to sobie cały czas. No bo jesteśmy wielkimi fanami po prostu Senseja Jackby, więc yy, jakoś to wyszło naturalnie jak wszystkie pomysły Wojtka zresztą. <grystanie> że to od razu było takie, że nie, musimy to zrobić. Jak już to zostało powiedziane, to, to nie ma opcji, żeby zmarnować taką okazję. Tym bardziej, że tym, jak już był gdzieś tam w kontakcie przez przypadek z Sensejem, parę wiadomości wymienili. Więc potem trzeba było go trochę tam docisnąć, ale to już Wojtek się tym zajmował też I rzutem na taśmę się udało, na, na winylu niestety się nie załapał, bo już było podczas tłoczenia, mm. ale Zaraz przed wydaniem, powiedzmy tam, wysłaniem tych finalnych pilików na, na streamingi i na, na CD się udało tam zgadać tak, i wysłał po prostu leg legendarne ale jeżeli dobrze pamiętam, to na winylu faktycznie występuje brak senseja, natomiast jest on zastąpiony jego wypowiedzią w formie pisemnej. Tak jest. A, czyli jest dołożone do cytaczki. Staraliśmy się jest go cytacik. wszędzie mieć, jak, jak się dało. I moglibyśmy dalej rozmawiać, ale padło... E imię, nazwisko inżyniera Perczyńskiego, więc ja mam jeszcze jedną rzecz od niego ze studia i przerwiemy teraz ten wątek. Putz czoło jakiś wysłych, na spokój lecę, począć pianę, przytulam becę, powstał się celem, chce być bogatzem jak trochę rochet z materiał wjechał na teren Bolu serpeka, niczym że najlepszy towar, najwyższa puła Skromny nie jestem, nie wiem jak po górach Witasz tam jeszcze, widasz tam uraż ciężkie zdjęcie, sumarum suma, chcesz tego więcej, jak Ci podkręcę, tylko serki, zamówam jak Jakącję, wycinam stylę, mów do mnie sensy, jestem jak fidel Już kiedyś raz rewolucję zrobiłem, gdy się wybiłem, znam swoją siłę, teraz historia koło zatarza. Znowu powracam, w już na jak ryba w to Pierdolę słabe i to co w wodzie Kaczor na picie, to Nic pod publikę, nic, nic Dajcie mi robić muzykę, no przy pierdalajcie Ciąglicie kichę, Bijam do studia, będę do skwiera, trzeba wykorzystać Nie ma co ziebać, technik artysta, dobrze się miewa Wiem jak napijacz, nie będę śpiewać, jebać marnotę prawda prawda ich trzeszę, z na ulicę, puszczam depresze Niebawem CD, rap numer jeden, sukces ugodny, pierdalam scenę Idę po złoto, później platynę, niczym el czapo Chcę przejąć rynek, markowe ciuchy, ubrany synek Z łapek raperów, jak młynek, Ja mam historię i doświadczenia, wszystko to czego Ty chujku nie masz, więc nie lekcewasz, tych klasyki Za moich ciastów, gruby szkuniki już balasu nie kontroluję, wokoło zero, zaraz coś zero. Słuchajcie, dają, z Janie Pozero. Nie widzimy czego, to wszystko zmierza. Jak tak jak zawsze w piatwy uderza? W złoty zretka, zamić wzywę. Goku się zyba. Tylko na zbiórce z podwórka takie rzeczy Duplaid. Prosto ze studia inżyniera perczyńskiego. Bonus na kosmonautach niewydany utwór. Może jeszcze kiedyś. Tak, tak się Może jakiś mixtape z to, to e, namowami do DJ różnych środowiskowych, mm. bo tutaj można pokombinować w porządku. <grym> Jesteśmy otwarci na współpracę. <grym> I moglibyśmy przejść już teraz do tych wątków jakichś takich rapowych, ale ja jeszcze bym wrócił na chwilę do tego, o czym gadaliśmy, a propos tego słuchania wszystkiego trochę, bo tak e, myśląc o waszych metrykach, że jesteście sporo młodsi ode mnie, jestem ciekaw, Jaki był ten tryb słuchania, nie wiem, od czego zaczynaliście, czy to w komputerze jakiś Winamp Player, czy już jakiś iPod i czy to było gatunkowe właśnie, takie, że czy tam wszystko się mieliło? U mnie było tak, że już nie miałem iPoda, ale miałem telefon, po prostu cegłę, na której już był podczerwień i bluetooth i w ten sposób się gdzieś tam dzieliliśmy muzą. Ale raczej też miałem telefon zwykle po członku rodziny, albo mm. po siostrze, albo po bracie. I no u brata miałem typu paktofonikę gdzieś tam, więc się chodziło z telefonem przy uchu po korytarzu i, <śmiech> i się słuchało. E, ale jeśli chodzi o jakieś takie właśnie, nie, to miks totalny. Potem miałem taki w ogóle okres, że się trochę tego wstydziłem, ale słuchałem One Direction, mm. bo miałem telefon po siostrze z kolei, tam było parę numerów. I mega różne rzeczy też od mojej mamy jakiś yy, typu Alżaro w ogóle Sting totalnie był wypuszczony. w aucie. No raczej, to, a nie, to było The Police w ogóle. Czyli ten jeszcze old school sting. E, <laughs> ale tak, no właśnie typu jeździliśmy z Tymkiem na wakacje i napętli płyta właśnie The Police. i solowa saksofonu w utworze na 7 czwartych <laughs> i jest nagle. <laughs> tak. O, to jest chyba a ten nie, jazz to to cały, nie? Tak <laughs> to. W, w, w, Próbuję sobie przypomnieć nazwę. No, znaczy już jest późniejszy jakiś, może, sting. Jest jakiś późniejszy sting, ale. A to nie jest ta najbardziej znana solówka. No, tak, tak, więc u mnie misz jest. masz ogólnie. No ja miałem tak, że miałem y, strasznie dużo płyt y, rodziców i często sobie podbierałem albo były mi po prostu jakoś tam przekazywane, ale nie wykształciłem w sobie zupełnie żadnej więzi z formatem Silik bo w sumie tych płyt było dużo w domu, ale nie miałem nigdy poczucia... Chyba nie miałem prawie żadnej tak by swojej płyty, że sam z wyboru kupiłem na przykład albo mm. coś. Miałem faktycznie taką kolekcję płyt od mamy, którą uznawałem twardo za, za swoją, ale u mnie jeszcze był ten e, format, który do dziś lubię, pendrive'ów i po prostu zgrywanych kartotek i to mm. było super. I jakby wiadomo, że często był brak możliwości odsłuchu, ale nawet ta wiedza, że tam jest po prostu, nie wiem, 20 płyt... Była jakaś taka... Super, no. Nie, no w ogóle to chłonięcie tej muzyki z e, nośników typu dysk, pendrive <laughs> i tak dalej, gdzie samo to, że ja mam to, i tak nigdy tego nie przesłucham, bo to jest 3 terabajty muzyki, ale to, że kilka tam rzeczy sobie chociaż na mierze I to są też ciekawe rzeczy po latach, jak do tego wracam, żądki. Zapis któregoś momentu w moim życiu, mm. w ogóle 3 giga 2008 roku, tak. tam jest, <grym> dokładnie się czai. Nice. To jest też wydaje mi się, że to jest taki fa fajny format, bo jest duży. A z drugiej strony ja pamiętam, że te dyski chyba kiedyś były dość drogie, bo my mieliśmy jeden i tam w ogóle pamiętam, że był, był ten moment, że już e, te płyty dochodzą do jakby takiego finiszu, jeżeli chodzi o miejsce i że następowała taka dywagacja, co zostawić, co w sumie gdzieś się da i tak posłuchać, co się ma na płytce zwykłej, a, a co można tam na przykład od jakichś z znajomych czy tam ziemali wziąć i jeszcze sobie do... koptować. No ja w ogóle to jest może dobry moment na moją klasyczną e, pochwałę piractwa, tak to <grym> chyba trzeba nazwać, bo to... Ja trochę się nie godzę w ogóle, żeby nazywać to piractwem, bo piraci to byli ci ludzie, co atakowali innych, okradali ich i brali te pieniądze dla siebie, a ci ludzie, którzy wrzucają muzykę do internetu, to... Nie robili tego nigdy dla zysku Robili to czasami może tak hip-hopowo Fame for your name I było napisane, że tam dry school Czy jakiś inny To zripował i Ale ostatnio z kumplami Siedzieliśmy pod relaksem I doszliśmy do wniosku, że to nas nauczyło Bycia w internecie Bezpiecznego bycia w internecie Że musiałeś weryfikować, bo czasami Miałeś źle podpisane te płyty tak, totalnie, totalnie. Torenty, i to wszystko, to mnie właśnie brat przeszkalał w tym wszystkim, że jak chcesz gierkę, no to najpierw sprawdź czy ci się w ogóle podoba zanim ją kupisz eee, Więc piracenie i właśnie, dosłownie to było nauka bezpiecznego życia w internecie, totalnie tak, że te źródła trzeba było weryfikować. Wiadomo było, że jak ma więcej seedów, to jest bardziej prawdopodobne, że to <śmiech> że coś będzie tam to. Jest, tak. <śmiech> ale ściąganie na przykład pełnej dyskografii Otaker i później się okazywało, że tam w środku są jakieś gruzińskie przyśpiewki, <śmiech> które ktoś <Churwersyjnie> dywersyjnie <śmiech> nazwał zupełnie czym innym. I to też wydaje mi się, że to, jak bardzo to jest obciążone w Polsce, to się wiąże też z tym, że my wtedy aspirowaliśmy do tego Zachodu i że tam tego nie było, a ja od ogromu ludzi z Zachodu, może nie powinienem ksywami, ale mogę też ksywami, na przykład Sagey Bugs in the Attic kiedyś mówi no ja tutaj wszystko na skrakowanym logiku i, i ktoś tam inny dokładnie to samo i że to jest praktyka wszechobecna i jednocześnie wydaje mi się, że ci ludzie, co aktywnie to robią, no to zwykle też aktywnie kupują płyty mhm. i, i to po pewne. prostu tak. do wszystkiego nie da się dotrzeć a to, ile mnie to nauczyło muzyki no to chyba nic innego tak mhm. nie nauczyło No tak, bo faktycznie też y, ta ilość pracy, którą czasami trzeba włożyć, żeby znaleźć w ogóle cokolwiek jest tak olbrzymia, że no... Musisz naprawdę chcieć. Musisz naprawdę chcieć. No i tutaj dodatkowy wątek. E, nie wiem, czy czytaliście książkę o Spotify'u wyszła e, w zeszłym roku. Chyba bym się bał. E, no jest to dosyć przerażająca lektura. Ja znów się powtórzę, że czekam, aż to zdechnie. Ale tam... E, nie pamiętam, jak ta dziennikarka, co to napisała, się nazywa. Ona pisze, że początek Spotify'a to jest moment zamknięcia Pirate Bay'a. Mm -hmm. Że dokładnie ci sami informatycy przeszli do Spotify'a, mm -hmm. tylko ten facet, który założył Pirate Bay'a, no i miał tam duże nieprzyjemności prawne, nie wiem, czy on siedzi w więzieniu, czy nie siedzi, ale on robił to ideowo, żeby dzielić się kulturą z całym światem, no a pan, który założył Spotify, już nie ma takich mm. pięknych ideałów, no. Pozwolimy temu wybrzmieć. I znowu spróbujemy coś... Niech e, umrze. E, ...zdefiniować. To jest słowa Jazz. Its illegitimate origins lost in the murky brothels where it was conceived and birthed. But many observers have told us that jazz used to mean sex, and maybe it needs to go back to meaning sex, to being identified with coitus and copulation. Hyper-creativity, fecundity, and birth. Ultimately, perhaps it is good that the people abandoned jazz, replaced it with musical products better suited to capitalism's designs. Now jazz jumps up like Lazarus, if we allow it to rediscover itself as a living music, a subversive sutra of inner movement, fertility, tension, and release. Released now from the prison bars of metrical stability, and the black and white keys of chromatic incarceration swing becomes a quantum oscillation of invention. An expedition into chapters of black history that did not survive the fires at Alexandria. A journey into black futures that have not been lived and will not be realized unless and until we can dive into Willie Dixon's spoonful and bathe ourselves in that jazz, pour it into our scalps, Massage it into our aching joints, paint it across the soles of our feet, and then we can dance the juba in the new Congo Square that Sonny has built for us. Between the rings of Saturn, between C sharp and be natural. Be natural. Be -natural. natural. Thomas Stanley tutaj podał nam swoją definicję jazu na płycie Murmader eh, jazz codes. Fajna to jest całkiem definicja, bo o takiej witalności, o seksie i o życiu po prostu i o byciu naturalnym, więc to jakoś mi się zgadza. Wy w ogóle te, z tym słowem, bo ono się pojawia wokół was bardzo często, myślę, nieważne czy wy się godzicie na to, czy się nie godzicie, jakby jesteście widziani jako kolejne młode pokolenie polskiej sceny jazzowej. Wy jakoś sobie to słowo obsługujecie, sami je definiujecie na swój sposób? Hmm, no, myślę, że na pewno. Yy, ja musiałem przeły przełykać to, bo byłem bardzo zbuntowany względem tego słowa, podczas, jak wydawaliśmy pierwszą płytę yy, Ale no przestałem się oszukiwać po prostu i jazz też jest ważny dla nas ogólnie, że dorastaliśmy na tym Ja już troszkę się oddaliłem, jeśli chodzi o słuchanie jazzu, powiedzmy takiego... Nie wiem jak to nazwać, amerykańskiego modern mm. jazzu, jakby ja prawie w ogóle tego nie obczajam a tego dużo w szkole było? takiego właśnie? W szkole było głównie ten tradycyjny amerykański jazz, hmm. czyli, czyli te legendy po prostu, standardy i, i to wszystko. Ale gdzieś pod koniec już zaczynało się zainteresowanie właśnie kotami powiedzmy młodszymi, hmm. tymi, które teraz tworzą. I to jest y, świetne ogólnie, świetne co, co oni robią, tylko ja się jakoś od, oddaliłem po prostu z różnych powodów od, od tego. I, i dużo bardziej do mnie trafia teraz prostszy przekaz ogólnie i też dużo więcej frajdy mi to sprawia, jak tworzę coś, co jest yy, yy, właśnie naturalne w jakiś sposób, że nie próbuję tego przekombinować tylko dlatego, że jestem jazzowym artystą i coś takiego. I mam wrażenie, że to też działa na korzyść naszą, bo chłopaki dalej się tym jarają, yy, na pewno tym jak z Miłoszem dużo słuchają tego właśnie modern jazzu yy, w różnych odsłonach. I przez to, że ja tego nie robię, to jest jakiś fajny rodzaj czegoś właśnie, co powstaje w wyniku ko kolizji tych dwóch rzeczy. Eee, ale no tak, no jakby kocham jazz. Jazz jest super i, i idea jazzu ogólnie e, i to na czym dla mnie to się skupia, to jest właśnie, że się to nie zatrzymuje, że to się cały czas zmienia i mm. dlatego tym bardziej mnie frustruje to, jak ludzie kradną to słowo i korzystają z niego jako coś, co ma określać daną rzecz w bardzo konkretny sposób. Że jest jakby to jest jazz, i macie grać jazz, i gracie jazz, bo to, to i tamto. No tak, no, gdyby... to taka pokoleniowa też. Po prostu, tak, co no to już sweterki i kołnierzyki i golfy. Tak, no, no nawet czasami bez tych kołnierzyków golfu i sweterków te też to jest, ale no tak, ja się totalnie zgadzam. Totalnie się też zgadzam, ja też na przykład czuję, że teraz moja sinusoida trochę mnie sprowadza z powrotem do tych takich jazzowych wątków. Kilka płyt wyszło, które w tym roku jakoś mnie tak ściąg ściągnęły. Ale też faktycznie coraz bardziej y się... Bo na pewno wiem, że mimo tego, że trochę teraz więcej po prostu słucham mu jazzowej muzyki, to ja też wiem, że to nie, nie wpływa na to, że ja chcę grać więcej. Mm. Że jakby ja chcę dalej robić coś swojego i to, co robimy z chłopakami, to wiadomo, w jaki sposób na mnie wpływa, ale nie mam nad tym takiej kontroli i to nie jest zdefiniowana jakby opcja, że dobra, to jest teraz czas po prostu powrotu do korzeni. Mm. Bo chciałbym coraz mniej być muzykiem jazzowym ogólnie i czuję też, że naturalnie tak trochę wychodzi, że, że jestem, co mnie cieszy ale chciałem powiedzieć coś w sumie w ogóle innego w sumie jednak nie zgadzam chciałem powiedzieć, że nie zgadzam nie, a, ale chciałem też powiedzieć że trochę w sensie wiadomo, że tak trochę zawsze jest ale głupio to brzmi że z wiekiem, ale coraz łatwiej mi się słucha w ogóle jazzowych rzeczy które zawsze lubiłem, ale łatwiej mi się ich słucha bo jakby e, odpuliłem w pewnym momencie taki tok myślowy, że że coś mi na przykład powinno zaskoczyć albo coś. Mm. I w pewnym momencie się złapałem na tym, że faktycznie trochę jest tak, jak nie wiem, jakby się oglądało może nawet filmy, że jak oglądam jakieś konkretne filmy, na przykład kogoś, i on, nie wiem, 20 tych filmów już wydał i te 20 filmów jest w miarę podobnych, to ja totalnie jakby. Nie, jakby wiadomo, że jak coś się pojawi nowego, to super, ale jak też obejrzę że na przykład kolejny film. Danej osoby, której jest po prostu podobne i ja po prostu lubię te filmy, to to jest dalej OK. Mm. I jakby no, nie, nie muszę po prostu też e, oczekiwać od pewnych rzeczy, które, mi nie są, które nie są innymi rzeczami, żeby one nagle teraz powinny zawierać po prostu wszystkie rzeczy, którymi ja się akurat jaram. Tylko mogę sobie posłuchać tego i mieć taki flow, że, kurde, fajnie. 30 sekund jakiegoś tematu, bo <ścoughs> 6 minut po prostu grania bez przerwy solówek i w sumie. Bawię się całkiem nieźle dalej Więc to jest taki, to mi trochę też pomogło Jakoś No mi jest bliskie w ogóle takie myślenie, że Na przykład przy tak długiej historii Jak ta jazzu I tak wielu nurtach, które dorobiły się swoich nazw, one mi są tak zupełnie obce te wszystkie nazwy, że to jest modalne, a to jest fusion, a to jest hmm. coś tam, bo ja raczej słucham muzyki, tak jak właściwie może to jest dobre porównanie, jak oglądam filmy po prostu albo coś czuję, albo to mnie porywa i... I też w ogóle w tym, jak dzisiaj można słuchać muzyki, że kiedyś to znaliśmy tylko kanon i te najbardziej znane rzeczy, a dzisiaj można namierzyć coś, co wyszło w Zambii w którymś tam roku i się okazuje, że 7 lat wyprzedzało jakiś tam mhm. szerszy ruch i tak dalej, no to... To co znaczy jazz, no to za każdym razem, z każdym by trzeba weryfikować, to jest ta zabawa co tu na zbiórce się odbywa, czym jest rap, że nawet w tej historii 50 pięćdziesięcioletniej, dużo krótszej rapowanej formy wypowiedzi, no to... Już dla każdego co innego, to znaczy, i stąd powstają te jakieś takie dziwne frakcje i konflikty, że to jest prawdziwe, to jest mhm. nieprawdziwe. Są obrońcy tego, że prawdziwy to jest lat 90., no ale przecież my w Polsce w ogóle właściwie nie pamiętamy, co było w 80. i na końcu 70., bo to przyszło do Polski później, więc nikt tego nie słuchał. No tak. I tak samo wydaje mi się, że w jazzie, że ten, taka pewna nobilitacja, co nastąpiła tego gatunku i że to już jednak jest bardziej sala kongresowa i tak dalej, no to Właśnie zapomina to tak o tych pierwszych dekadach wszystkich, no. To jest tak, tak z czapy, że my nie mieliśmy w ogóle tak naprawdę nic wspólnego z prawdziwym jazzem, a jakiś zachował się ten element wywyższania tego jako jakiejś nie wiadomo jakiej kultury, gdzie to polega na ziomkach wchodzących razem do studia, czy gdzieś tam i grających sobie. To jakby nie jest muzyka dla ludzi, którzy są z wyższych sfer społecznych w żaden sposób. W sensie, dlaczego próbujemy na, narzucić coś takiego, że to musi być coś takiego w ogóle, że to musi być wysoka sztuka, żeby to było powiedzmy w tym świecie akademickim respektowane. Dalej trochę nawiązuję do tego, bo... U mnie piecze dupka, tak, w związku z tym akademickim światem jazzowym, ale tak, no. Ale ja nieraz o tym z ludźmi różnymi rozmawiałem, że wydaje mi się, że jednak w Polsce jest bardzo mocny podział na kulturę wysoką i kulturę niską i że jest bardzo w cenie i poszukiwane to, żeby coś postawić na piedestale mhm. i że to jest... Bo to wtedy masz proste kategorie. To mhm. jest dobre, a to, to złe. jest złe. Okay. I... No, tak samo z gatunkowaniem rzeczy, że jakby dlatego powiedziałem też, że czaje, jak ludzie to robią, no bo dla kogoś może być łatwiej powiedzieć, dobra, to jest ten gatunek, więc jakby tego nie słucham o tej porze, tego dnia, tylko słucham tego gatunku, który wiem, że jest sprawdzony i że mnie relaksuje na przykład. I, i to jest spoko, ale też... Wynika to mam wrażenie gdzieś tam ze, ze, ze strachu, że nie musisz wszystkiego rozumieć ogólnie, że nie trzeba wszystkiego rozumieć, żeby jarać się sztuką, jarać się muzyką, czymkolwiek. A jest jakaś taka zacietrzewiona w nas chęć posiadania tej, tego komfortu, że wiesz co, co się dzieje teraz, że wiesz co słyszysz ogólnie i dlatego ci się to podoba albo nie. A jak już zaczyna to wykraczać poza twoje ramy rozumienia, to łatwiej ci jest nazwać to, że to jest w ogóle... ja to nie, nie, nie czaję tego, bo to nie wiem jaki jest gatunek ogólnie i, i nie jara mnie to. I że też ta dyskusja o sztuce jest taka wykluczająca często, że ludzie, którzy się nie znają w cudzysłowie, boją się powiedzieć co naprawdę czują, bo... To zostanie ocenione przez kogoś innego i że nie powiedzą od tego najprostszego podoba mi się hmm. przez w ogóle takie rzeczy, że gdzieś tam jak pogrzebiesz w sobie, to dokopiesz się do jakiejś hmm. wrażliwości, że nie wiem, z lasem mi się kojarzy no, no, no. albo z czymś tam, że ludzie się gryzą w język i tego nie mówią, a... To właśnie w takiej dziwnej dyscyplinie, mm. <głos> jaką jest e, sztuka, muzyka i tak dalej, jak najbardziej to, to najfajniejsze. True. Ja tak często mam, że czuję się mega zdyskwalifikowany na początku rozmowy, jak z kimś gadam o muzie i osoba właśnie zaczyna używać, że wiem, że z wiedzą i, i że wszystko ona wie na ten temat, używać tych właśnie nazw, podgatunków i tego wszystkiego tak że od razu mam takie, że kurde, już w ogóle w pierwszych dwóch zadaniach ja nie wiem o czym mówimy trochę, bo wiem, że zaczęliśmy od muzyki gitarowej, ale teraz się zrobił Shoegaze i teraz jest jakby kolejna odmiana jakaś, której ja już w ogóle nie znam, więc mi nie przychodzi nawet do głowy, żeby podać przykład. I, i ja już mam takie, że nie wiem, czy się mogę wypowiedzieć w ogóle, czy mi się to podoba, czy nie, bo, bo nie znam tej historii, która tam... w wyniku czego to powstało, ten gatunek albo podgatunek. Dziwne to jest uczucie, że jakby... W teorii powinniśmy móc porozmawiać po prostu, że są elementy, które mi się podobają i w ogóle, ale ja się czuję, że nie umiem, nie znam tych właśnie słów. Na to. Ale to jest też czasami tak mi się wydaje, że to jest też taka rozmowa, że ty z drugiej strony, na przykład, nie, jako muzyk, mógłbyś zacząć, zacząć, e, <grybujś> mógłbyś po prostu polecić, wiesz, elementami muzycznymi i próbować się. No to jest bez to. i w to sensu No i tak, i to jest jakby powiedzmy, taka teoretyczna odpowiedź na taką rozmowę, która jest właśnie, tak jak mówisz, totalnie bez sensu, nie? I o wykluczeniu jest, bo tak, jakby ja jest teraz użyję słów, których ty tak. nie rozumiesz, żeby wytłumaczyć to, o co mi chodzi. Jakbyśmy nie mogli powiedzieć, że właśnie przypomina mi to chodzenie po lesie albo po prostu... I dlaczego w ogóle? Ja albo gitarę, te dźwięki tam, albo to coś... Albo dokładnie coś takiego, no. No ja pamiętam, jak wyszła ta książka z wywiadami z Coltrane'em hmm. e, po polsku. Nie wiem, czy to czytaliście. Ja gdzieś tam do połowy dotarłem, no. No ja właśnie czytałem i się męczyłem strasznie to czytając i, i już na okładce było napisane, <grym> że Coltrane nie rozmawiał o niczym poza muzyką, a za każdym razem jak ci dziennikarze wchodzili na jakiś inny temat niż muzyka, to on normalnie z nimi rozmawiał, tylko żaden z tych dziennikarzy nie wchodził nie na ten mhm. temat. Ja myślę, że szczęśliwy wtedy właśnie. Bo to, było... to była ta polska e, Polska, ówczesna e, dziennikarstwo jazzowe, czyli właściwie sami muzycy rozmawiali z muzykami mhm. i po prostu od razu ali kwoty wjeżdżały i. Czy znaczy to, znaczy to też jest, ja muszę przyznać, że czasami taka właśnie nerdowska, totalnie gikowska gadka też jest w ogóle fajna, bo wiadomo. Bo jej też w sumie jest najczęściej teraz bardzo mało i czasami no, tak, nagle w, jakieś, w, ogóle w, sumie tak, w ogóle jej nie ma i nagle czasami jakieś takie pytanie typu o coś tak mega szczegółowego otwiera jakieś takie no, nowe pole w ogóle wypowiedzi i no tak, to jest ciekawe w sumie, tak jak o tym teraz myślę, to na przykład bardzo dawno nie... Jak z kimś gadałem o muzie, którą lubię, to dawno nie mówiłem, właśnie też nigdy nie podawałem takich przykładów właśnie stricte, czemu na przykład lubię z muzycznego punktu widzenia, nie? się. Hmm. brakuje też, wydaje mi się, skracając moją wypowiedź, że brakuje po prostu tego balansu i tego, co powiedział Jano, że no te wypowiedzi nie powinny być po to, żebyśmy się klasyfikowali przede wszystkim i żebyśmy sobie pogadali. Hmm. No tak, tak. I, I jakby na tylu poziomach można gadać, bo też wydaje mi się, że w takiej historii wy jesteście pewnie bardziej osłuchani niż ja, jeśli chodzi o jazz. No, domyślam się, że na takiej długiej drodze on też zawijał wiele momentów takich, żeby upraszczać z powrotem. Że te momenty jakby budowania, budowania, chociażby, nie wiem, pamiętam, że jak pierwszego Brocmana usłyszałem, no to to było raczej surowe i proste i że względem tego całego Fusion, co się działo, to on powiedział, nie, tak się nie będziemy bawić ja tutaj. Ja, ja, jak się nazwała to płytę? Z karabinem maszynowym, coś tam. Mm. Nie pamiętam. Ale... I tak samo w tym e, rapie, odbijając piłeczkę, bo to rapowa audycja zbiórka z podwórka, e, to właśnie to ta, taki moment, w którym Eminem rapuje już każde słowo z każdym e, w tempie e, z niemożliwym dla każdego innego rapera, Rap i God. nagle wjeżdża Kodak Black, który mówi: Nie podoba się ten beat, i tak <grym> <tym nie> <grym> No tak, no. A jednocześnie ta taka powszechnie przyjęta definicja Jezus została to ta taka, że to jest ta muzyka taka, że nie każdy zrozumie, kto jest wystarczająco wysublimowany to doceni i, hmm. i że... Ale, ale jest lepiej chyba coraz To się coraz zmienia coraz chyba, totalnie, no. mi się tak. Totalnie, totalnie. Ale nie wiem, czy nie nie wiem, czy nie tylko... Znaczy my to widzimy w Polsce na pewno. Nie wiem, czy za granicą, na zachodzie jest podobnie, jeśli chodzi o to, ale... Ostatnio miałem taką rozmowę z ziomalami, w sumie mi się to łączy w jakiś taki pólny, wspólny wątek, że czy jakby w Polsce mamy jakiś trochę mm, przeciwność do autorytetu ogólnie, mam wrażenie, z, z, czy w wyniku tam naszej historii ogólnie jako kraju, że ten autorytet często, często się wiązał po prostu z okupacją bezpośrednią e, czy z jakichś innych rzeczy, ale że w jazzie też to zawsze było, w hiphopie jest tak samo, że jakby idziesz wyznaczasz swój tor, jesteś jakby nie, że indywidualnością, ale trochę tak to działa, że jak jest nurt, powiedzmy po, y, popularny w jakimś kierunku, to masz ochotę w ogóle odejść od tego, jak jesteś true jazzowym slash hip-hopowym artystą, że jakby chcesz się wybić z tego i trochę zmienić to, co się dzieje eee, albo przynajmniej chcesz być sobą i to w jakiś sposób już samo to robi, ten ruch Albo w i rozwalić Albo by się rozwalić, cokolwiek, jakby, że to zawsze jest o, o tym w przeciwnym kierunku do, do, do reszty chodzeniu A jest to, jest to właśnie bardzo frustrujące, że nagle się robi z tego samego, tak, z, z tej samej rzeczy, która jest w ogóle czymś innym Z założenia się dzieje właśnie system no, o tych zmianach systemowych ja bym chętnie zaraz jeszcze pogadał, a jako że na zbiórce z podwórka rzadko mogę puszczać e, utwory jazzowe, to jeden z moich w ogóle ulubionych. It's a love thing If lovers ever really love that way The way they say I give you a loaf of sugar my womb till it Thank okay. you. Mama loves